Wiele już dzisiaj powiedziane na temat globalizacji prawa autorskiego i na temat tendencji do pewnego rodzaju ujednolicenia. Ja w tym duchu chciałam kontynuować dyskusję. Najpierw no 10 minut poświęcę jednemu z najbardziej podstawowych pojęć prawa autorskiego, a mianowicie pojęciu autora. I postaram się odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę kryje się za, za sformułowaniem, za słowem autor. I... Staram się odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie w tej dobie globalizacji możemy znaleźć jakiś wspólny mianownik i czy na pewno e, za każdym razem jak używamy tego słowa, mamy na myśli to samo. Autor jest jaki, e, autor, jaki jest każdy widzi. E, w języku potocznym z autor e, najczęściej kreśli twórca. I podobnie definiują autora słowniki. Natomiast jak tylko wyjdziemy na grunt prawa autorskiego i jak jeszcze wstawimy nos poza to nasze małe polskie poletko, no, stwierdzamy, że nie do końca to nasze pojęcie będzie się pokrywało z tym, co, co mają na myśli inni. Na podstawie czterech jurysdykcji postaram się Państwu przedstawić zasadnicze różnice, jak ta osoba autora jest pojmowana. I zacznę od Wielkiej Brytanii, która przeszła bardzo, bardzo długą drogę od Statutu Anny do obowiązującego dzisiaj prawa autorskiego z 1988 roku. Należałoby tutaj wstępu wskazać, że Wielka Brytania reprezentuje copyright, bardziej niż prawo autorskie. Różnica jest fundamentalna, ponieważ punktem wyjścia jest nie tyle osoba autora, co bardziej przedmiot tego prawa, czyli to prawo własności, bo w Wielkiej Brytanii jednak trzeba mówić o prawie własności, tak copyright jest zdefiniowany. I to ma wpływ na regulacje dotyczące między innymi autorstwa. Autor jest twórcą, właściwie nic szczególnego, ale jak e, przesuniemy się troszkę w dół po przepisach, przejdziemy do sekcji 9.2, zobaczymy, że za autora uważany jest także producent, nadawca bądź wydawca, w zależności od utworu, o jakim mówimy. I w tym kontekście e, można zauważyć, że osoba prawna może być w ujęciu prawa autorskiego uznawana za autora. E, wskazać można na utwory generowane przez komputer. I e, tutaj takim autorem będzie osoba, która podejmuje niezbędne środki do stworzenia dzieła. I też ciekawe jest to, o czym wspomnimy za chwileczkę, że gdyby taki utwór przenieść na grunt prawa francuskiego, na przykład, no to pewnie doprowadzilibyśmy do bardzo dużej dyskusji, bo jak w ogóle utwór, który nie jest w żaden sposób związany z kreacją, z aktem twórczym, może mieć jakiegokolwiek autora. Autor jest pierwszym właścicielem praw autorskich, ale to pragmatyczne podejście Brytyjczyków przekłada się na, na inne regulacje. I w przypadku twórców pracowniczych, tym pierwotnym właścicielem praw autorskich będzie pracodawca. E, prawa osobiste. Sło konieczne? No, moim zdaniem trochę tak. Wielka Brytania dopełniła tutaj obowiązku wynikającego z konwencji berneńskiej i wprowadziła prawa, które Ber... konwencja berneńska nakazuje wprowadzić. Jednak wprowadziła je w dosyć specyficzny sposób, a mianowicie wprowadziła je w bardzo ograniczonym stopniu i um, zarówno w, w przypadku prawa do bycia identyfik identyfikowanym jako autor, jak i w przypadku prawa do identyfikowności utworu e, możemy zaobserwować pewne ograniczenia, które e, no, sprawiają, że zastanawiamy się, jak to prawo w praktyce w ogóle funkcjonuje i czy ono funkcjonuje. E, przede wszystkim e, ciekawe jest, e, ciekawa jest możliwość zrzeczenia się praw osobistych, bo de facto e, nie możemy co do zasady praw takich zbywać, ale właściwie w tym kontekście takie zrzeczenie się praw osobistych będzie no, niemalże równoznaczne z zbyciem praw, praw osobistych. Również ogromne ograniczenia w zakresie przedmiotowym, czyli na przykład utwory pracownicze już nie są objęte takim prawem, prawem osobistym, czy formalności w przypadku prawa do bycia identyfikowanym jako autor również występują. Stany Zjednoczone mają równie pragmatyczne podejście jak Wielka Brytania, o ile nie bardziej. Przekłada się to również na przepisy, które możemy znaleźć w ustawie. I prawo autorskie nabywa pierwotnie autor, tak, tak twierdzi akt, akt USA, który nie definiuje absolutnie pojęcia autora. I nie było w tym niczego niezwykłego, gdyby nie to, że w innych przepisach możemy znaleźć to jest moje autorskie tłumaczenie, utwory wykonane na polecenie, czyli work Made for hire, pod którym kryją się zarówno utwory pracownicze, jak i utwory, które zostały wykonane na zlecenie. E, oczywiście tam, tam są formalne ograniczenia i e, mówimy tylko o dziewięciu kategoriach utworów, musi być tego umowa pisemna i wiele, wiele innym. Niemniej istotne jest to, że w przypadku takich utworów za autora uważamy nie twórcę, tylko za autora uważamy osobę, na której zlecenie to dzieło zostało wykonane. Także widzimy na tym przykładzie, jak duża jest przepaść między tym, kim jest twórca, a tym, kim jest autor w rozumieniu prawa autorskiego. Prawa osobiste w Stanach Zjednoczonych, czy one w ogóle istnieją, no też należałoby się zastanowić. Jest wprawdzie artykuł 106a i on odnosi się stricte do praw osobistych, natomiast te prawa osobiste są jeszcze bardziej ograniczone i to zarówno przedmiotowo, jak i, jak i podmiotowo, ponieważ one dotyczą jednej kategorii utworów. To są utwory należące do sztuki wizualnej. Ja nie będę zaraz wymieniała wszystkich ograniczeń, które można znaleźć w tym przepisie, ale między innymi ten przepis nie odnosi się do, czy wyłącza te dzieła wykonane na poleceniu, o których przed chwileczką wspominałam. Jest naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjny. I jest ogromna dyskusja w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle można mówić o takiej pełnej ochronie praw osobistych. Oczywiście przedstawiciele USA twierdzą, że istnieje mnóstwo innych instrumentów prawnych, takich jak prawo nieuczciwej konkurencji, czy nie wiem, prawo kontraktów, które pozwalają na respektowanie tych praw osobistych. Niemniej dyskusja trwa i jest taki spory nacisk z zewnątrz, żeby te prawa w końcu w pełnym zakresie do Stanów Zjednoczonych wprowadzić. I przechodzimy na drugi biegun. Przechodzimy do Francji i e, zupełnie inne podejście. Tutaj mówimy już stricte o prawie autorskim, nie o copyright, tylko o tym prawie autorskim, e, które powstało na gruncie porewolucyjnym. I punktem wyjścia jest człowiek. Punktem wyjścia jest ten twórca, który poprzez akt kreacji nabywa pełnią praw, i niezależnie od tego, w jakich okolicznościach tego dzieła powstaje, on jest tym pierwotnym właścicielem, czy jemu pierwotnie przysługują prawa autorskie. Obecnie można znaleźć kilka wyjątków w ustawie, jednak te wyjątki pochodzą bardziej od zewnątrz. To są naciski Unii Europejskiej, bądź pewne wymogi dyktowane przez dyrektywy. Natomiast co do zasady Francuzi bardzo, bardzo silnie naciskają na ten element człowieczy w akcie kreacji i w utworze. I z tego też względu prawa osobiste mają bardzo dużą moc sprawczą we Francji. One nie tylko są nieprzenoszalne, nie tylko są niezbywane, ale one są proszę państwa wieczne. I wskazałam tutaj na dwa, na dwie sprawy. Jedna to są to sprawy dotyczące nędzników, druga czekając na godota, gdzie po wielu, wielu latach spadkobiercy twórców dochodzili praw przed sądem. I Czasami wygrywali, czasami nie, ale to chociażby świadczy o tym, jak, jak należy uważać, nawet po wielu, wielu latach, jeżeli używa się czyjegoś no. potworu. W Niemczech sprawa wygląda podobnie. Mówimy tutaj o prawie autorskim, nie o copyright. I te regulacje są dosyć podobne. Nie będę może powtarzać. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na teorię immunistyczną podczas jednej z prezentacji zostało to pokrótce wspomniane, ta teoria mówi o tym, że prawa ekonomiczne i prawa moralne, czy prawa osobiste są nierozerwalnie związane. I co za tym idzie, ponieważ praw osobistych nie można zbyć, tym samym nie do końca można zbyć to prawa ekonomiczne. I z tego też względu autor, który poprzez ten akt kreacji nabywa wszystkie całą praw, on pozostaje uprawniony do końca. To znaczy, można udzielić licencję jak najbardziej, i tak naprawdę w praktyce ta licencja, w takim szerokim zakresie, ona niewiele się różni od tego, co my nazywamy przyniesieniem praw autorskich, ale teoretycznie przynajmniej i ideologicznie on zawsze to prawa będzie posiadał. Prawo osobiste, również bardzo szerokie, może troszkę mniej niż we Francji, bo Francja jest tutaj ekstremum, ale chciałam zwrócić uwagę na dwa charakterystyczne uprawnienia, mianowicie prawo do dostępu do dzieła i prawo do cofnięcia, prawo do wykorzystywania utworów. Nie będę może rozwijać tego wątku, bo nie bardzo mamy na, na to czas, natomiast jest chyba oczywiste, że w Wielkiej Brytanii takie uprawnienie by nie przeszło. Unia Europejska dokonała podjęła kilka kroków, może niekoniecznie w celu stricte uregulowania sytuacji autora, natomiast istnieje kilka dyrektyw, które, dzięki którym doszło do pewnego zniwelowania różnic. Dzięki temu m.in. w Wielkiej Brytanii a główny reżyser jest uznawany obecnie za jednego z autorów filmu. No i na przykład we Francji czy w Niemczech prawa do programów komputerowych należą do pracodawców, jeżeli taki program komputerowy powstał w, w ramach stosunku pracy. Prawo międzynarodowe milczy jeszcze bardziej na temat tego, kim jest autor i Właściwie ciężko jest znaleźć jakiś odnośnik i jakiś przepis, na którym możemy się oprzeć. Natomiast gdzie jesteśmy w tym momencie? Bo tak, jak, tak jak wynika z tej prezentacji, różnice są ogromne. Jednak moim prywatnym zdaniem gdzieś w pewnym momencie te dwa światy, ten copyright i prawo autorskie się zasębiają. I zarówno jeden porządek prawny, jak i drugi czerpią od siebie wzajemnie. To znaczy ten świat praw autorskich e, zauważa pragmatyczne potrzeby, które dyktuje rynek i z drugiej strony naciski e, przede wszystkim z środowiska międzynarodowego i e, nie wiem, prawa człowieka chociażby e, mają wydźwięk na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i wydaje mi się, że bardzo powoli, ale zmierzamy w tym samym celu. Jednak póki co, proszę Państwa, w momencie, kiedy mówimy o autorze i to jeszcze w kontekście międzynarodowym musimy niestety bardzo uważać, przynajmniej którą jurysdykcję mam na myśli. Dziękuję bardzo. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.